Book two. o ś ć ś Ale kien. Czytanie i pisanie. Czytanie i pisanie. Pom a n Ja czytam. Ja czytam. Ja czytam literę. Ja czytam literę. Ja czytam słowo. Ja czytam słowo. Ja czytam zdanie. Ja czytam zdanie. Ja czytam z d a n Ja czytam list. Ja czytam list. Pom a n n g s e Ja czytam książkę. Ja czytam książkę. Pom an. Ja czytam. Ja czytam. Kun an. Ty czytasz. Ty czytasz. a o n On czyta. On czyta. Pom kien. Ja piszę. Ja piszę. Pom kien. Cudmail. Ja p i s ę literę. Ja p i s z literę. Pom kien. Kąpsab. Ja piszę słowo. Ja piszę słowo. Pom kiedyj. Ja piszę zdanie. Ja piszę zdanie. Pom kiedyj. Ja piszę list. Ja piszę list. Pom kiedyj. Ja piszę książkę. Ja piszę książkę. ผมเขียนยาพ i s z ษยพคุณเขียนทพิเเเขาเขียน on พิเพ